Witam w kolejnym wywiadzie z kołem Dzisiaj moim gościem jest Damian Nowak Również znany jako Światły Witam Dzień dobry Damian, dzisiaj będziemy rozmawiać o filozofii w internecie Ale zanim do tego przejdziemy To chciałem się Ciebie zapytać Skąd w ogóle u Ciebie pojawił się pomysł na filozofię Bo pierwszy kierunek, jaki studiowałeś To była pedagogika Ze specjalnością resocjalizacja Skąd, skąd ten pomysł na filozofię? pomysł już się wcześniej narodził przed jakby ideą w ogóle studiowania w jakiegokolwiek kierunku, bo wcześniej zajmowałem się jakby mm, liceum tematami takimi jak wolność, równość i byłem związany dosyć bardzo z ruchem punk. I to jakby już wtedy się narodził u mnie taki pomysł, koncepcja w ogóle jakiego, jakiegokolwiek, zastanawiałem się nad sensem życia. Poza tym dosyć, dosyć często i, i, i dużo myślałem o problemie na przykład istnienia Boga czy tego typu rzeczach. No i gdzieś w momencie wyboru studiów, Padł mój pierwszy wybór na filozofię, pedagogikę oraz pracę socjalną. Jednak z tych trzech kierunków wtedy nie wiedziałem za dużo o filozofii i wybrałem pedagogikę bardziej z praktycznego z punktu widzenia. Pomyślałem, a to przydałby się jednak jakiś zawód, nie mam jakby policeum, nic więcej. I później, dopiero na pedagogice, podczas kursu filozofii, bo w programie jakby studiów humanistycznych są takie kursy z filozofii. Ogólne wprowadzenie tam myśl Arystotelesa, Platona i tych filozofów przyrody pierwszych. I wtedy już jakby spodobała mi się filozofia, bo pokazała mi pewne rzeczy, o których się na co dzień nie mówi. To było coś jakby wskazania takiej mrocznej, nietypowej, eklektycznej dziedziny, którą zajmują się tylko nieliczni. Przynajmniej tak nam... Prowadzący zachwalą filozofię wtedy. Próbowałeś jakoś połączyć filozofię z resocjalizacją? Był taki pomysł, aby to łączyć u mnie. Narodził się. Nawet powstał jeden filmik na, na moim kanale tego typu. Tylko, że wynik moich rozmyślań na ten temat nie był wcale przychylny. <laughs> filozofia jedynie, co mi jakby się przysłużyła w tym temacie to mi zaszk zaszkodziła bo stwierdziłem, że jednak yy... jakieś ruchy antypedagogiczne się pojawiły właśnie pomysły antypedagogiczne trochę tak jakby yy, myśl tutaj yy, Hobsa, czy, czy, czy, yy, czy Maciawelego się u mnie pojawiła że jednak człowiek z natury jest zły i, i, i raczej altruizm jest czymś yy, czy dobro w człowieku jest raczej czymś yy, marginalnym rozumiem, yy. rozumiem no i co? Zakończyłeś resocjalizację, podjąłeś studia w trakcie oczywiście pedagogiczne, podjąłeś studia filozoficzne i masz zamiar je dalej ciągnąć z tego, co rozumiem. Na ten moment jak najbardziej myślę, że filozofia jest czymś, czym chciałbym się w życiu zajmować i, i mało tego, myślę, że... W Mój pomysł w ogóle na filozofię i to, co z nią zacząłem robić, jest czymś większym, bo chciałbym jakby przysłużyć się do popularyzacji filozofii wśród ludzi, takich zwykłych ludzi, co na ulicy ich spotykamy, i, i aby oni mi jakby kontakt z filozofią. Podobnie jak, powiedzmy, ludzie przychodzą do kościoła i mają kontakt z, z kapłanem i po prostu wiedzą, czy, z czym się je, powiedzmy, chrześcijaństwo czy jakąkolwiek inną religię, która ma przedstawicieli. Tak samo chciałbym, aby na rynku czy w ogóle w społeczeństwie polskim były takie osoby, czy była taka społeczność, w której jakby powszechne staje się mm, mówienie o filozofii, mówienie o ich jakby jej celach, jej programie, problemach, i właśnie do tego chciałbym dołożyć, jakby, swoją cegiełkę, do tej popularyzacji. No właśnie, a jak w, tym, jak w współczesnych czasach nie popularyzować, jak właśnie nie przez internet? I tutaj właśnie pojawia się pomysł na kanał na YouTubie Światły. Mm, tutaj ten pomysł też nie wyszedł z kosmosu. Ten pomysł wziął się stąd, że mieszkając swego czasu w akademiku. I miałem masę znajomych z różnych kierunków, tam bezpieczeństwo narodowe, też z pedagogiki dużo koleżanek, też podczas tego kursu się przekonało, że filozofia nie jest taka do końca prosta i trzeba trochę się wysilić, trochę jednak trzeba pomyśleć samodzielnie, nie tylko odkuć tam regułkę, nauczyć się definicji i zauważyłem, że wiele osób nie rozumie podstawowych problemów filozoficznych. To są takie problemy uniwersalne. nie wiem, Proste zagadnienie, a czyli proste z perspektywy no <grym> powiedzmy, filozofa. Tak. Jaskini Platona. To jaskinię Platona koleżance musiałem tłumaczyć chyba pięć razy. No i stąd się u mnie pojawił pomysł, No jak mam znowu tłumaczyć tego Platona, to, to ja lepiej mam, się nagrać. To lepiej się nagrać. I ona sobie będzie mogła odtwarzać, tak rano stanie i na, na dzień dobry sobie posłuchamy o Platonie, jak to widział, tą jaskinię. Ale na YouTubie nie poprzestałeś, bo zaraz później pojawiła się grupa na Facebooku Szanowni Miłośnicy Mądrości Coś więcej? Coś więcej, jeśli chodzi o grupę to była ona jakby taką naturalną konsekwencją rozwijania kanału coraz popularniejsze stało się na Facebooku tworzenie grup związanych powiedzmy z kanałami jednak to, ten pomysł nie do końca mi się podobał, bo no dobra trochę bez sensu jest takie gadanie o twórcy czy coś takiego no bo jednak filozofia nie tyle się opiera na samym twórcy, ile na jakby Systemie. ja zakładam trochę system, ideę, coś takiego tak. i druga sprawa to była taka, że to podczas studiów było jakoś wyszło w, w trakcie, że Filozofia odbywa się w dialogu, w sensie rozwija się w dialogu i jedyny ma sens praktycznie w dialogu, taki praktyczny. Filozofia w ogóle w swoim początku miała założenie dialogu u Platona i tak dalej. To miały być szkoły, które jakby żyły filozofią, rozwijały się w trakcie dyskusji, w trakcie starć między sobą jej członków. Czyli generalnie nie tylko to, co ty masz do powiedzenia ludziom, ale to też również to, co ludzie mają do powiedzenia tobie. To też się liczy. Dokładnie. Ja nawet bym powiedział więcej. Na grupie głównie się liczy to, co inni mają do powiedzenia, a nie to, co ja mam do powiedzenia. Ale ja właśnie zamieniam rolę. Z miejsca słuchacza chcę się zmienić, e, czyli znaczy z miejsca narratora chcę zmienić w słuchacza. Chcę posłuchać, co inni mają do powiedzenia, jak oni widzą problemy, które powiedzmy dla, dla mnie mogą mieć oczywiste albo patrzę na nie w jeden, w jeden sposób. No i grupa działa. Grupa działa i to nawet dość prężnie. Yy, jaka tam tematyka najczęściej jest podejmowana, bo jednak są też ludzie specyficzni. Mm -hmm. e, jeśli chodzi o tematykę, to sam i, i też zaraziłem, mam wrażenie na grupie takimi hasłami jak y, przemyślenia, ciekawostki, bo mamy tam taki jakby styl y, z tworzenia hashtagów skrótów, które jakby nadają, skracają, czy po prostu dają do informacji, o czym rozmawiamy w, w danym poście, w danym temacie. No i najczęściej pojawiają się takie hasła jak przemyślenia, czyli osoby swoje jakieś wewnętrzne problemy wyrażają, czy jakieś zagadnienia, które ich intrygują albo też y, ciekawostki czyli na przykład znajdujemy jakieś y, intrygujące y, tematy i wrzucamy na grupę i po nimi tam się wypowiadamy. Czyli są, czyli są to głównie ludzie nie tyle z wykształcenia filozoficznego ale tak po prostu twój target, Tak taki jaki miałeś, po prostu prosty, prości ludzie z ulicy, tak? Dokładnie. Którzy mają jakieś przemyślenia. Dokładnie. Ja mam wrażenie właśnie, że najwięcej ludzi i najbardziej aktywni są ci, którzy mają najmniej Związa związane, związani są z filozofią, i tutaj jednak wśród tych tematów dominuje jednak etyka. Jeśli chodzi o działy filozofii, to etyka dominuje, i często są to na przykład dylematy moralne albo tematy religijne. To też jest jeszcze bardziej właściwie niż etyka ważny temat, chociaż to się po pokrywa w pewien sposób religia z etyką. No i tutaj głównie czy na przykład takie problemy jak, czy Bóg istnieje, czy problem wolnej woli, świadomości. To są takie tematy dominujące, które powtarzają się raz za razem, raz na miesiąc, chociaż jest podejmowany temat Boga, czy, czy Czyli widać, że to jakby ta filozofia, może nie w takim akademickim stylu, ale jest obecna w języku zwykłych ludzi, którzy nie zajmują się filozofią, czy niezwykłych właściwie, bo to są niezwykli ludzie, bo jest ich powiedzmy na grupie 325. Eee, to spora. Nie bo wiem, jak w tym momencie, ale powiedzmy na moment, który sprawdzałem, to było 325 i to nie jest jak na, powiedzmy, grupy na Facebooku, to nie jest jakaś wielka grupa. No nie jest. Ale jest to swoim rodzaju grupa specjalna, bo sama podejmuje jakieś nietypowe tematy. Na innych grupach można zauważyć, że wymienia się jakimiś wiadomościami, nie wiem, z faktów, pudelka i innych takich serwisów popularno plotkarskich <głos> a jednak na grupie są poruszane ważne problemy czy nawet swoje jakby doświadczenia omawiane wokół tego czyli to jest jakby taka społeczność która bardziej jest integrowana bardziej, bardziej intymna można powiedzieć w swoim wydźwięku i myślę, że właśnie o to w tym chodziło, dlatego też grupa jest zamknięta ale się rozwija, rozwija się swoim tempem, yy, idzie w jakąś, w jakąś stronę, myślę, że w pozytywną przyszłość jak najbardziej. Yy, I tutaj się zrodził u Ciebie pomysł dość śmiały, żeby przekształcić to w pewną szkołę filozoficzną. Mhm. Szkołę, tak jak to napisałeś, na miarę wielkich myślicieli. Dokładnie. Ja właśnie inspirowałem się starożytnością i tymi szkołami mnie to bardzo zafascynowało, że można filozofią żyć jak religią. Czyli tam byli pitagorejczycy, była Akademia Platona, albo liceum, liceum. I, i tak dalej. I to były szkoły w których mm, ludzie naprawdę przeżywali tą filozofię. i ją doświadczali w życiu, praktykowali i były to, było to coś dla nich naprawdę ważnego, a nie takie odklepanie. A tutaj ten mówił tak, ten mówił tak. Właściwie to jest nieważne, choćby się napić. To było coś takiego istotnego, więc mój pomysł zrodził się z tej idei starożytnej i chciałbym to jakby przenieść internet, no bo w obecnych czasach wszyscy mamy w kieszeni telefon praktycznie i to jest smartfon, który od razu dostajemy powiadomienie, co ktoś napisał na grupie, ktoś napisał na w Facebooku, na, przez Messenger, dostajemy wiadomość. I właśnie taka była idea, że w ten sposób jesteśmy praktycznie na 24 godziny związani ze społecznością i oczywiście ten pomysł tej, tej szkoły jest jeszcze nie, dopiero w zarodku, a jednak... Ale jest realizowany. Ale jest realizowany powolutku i ma być to jakby taka społeczność otwarta, światopoglądowa, czyli eklektyczna szkoła filozoficzna. Liczy się tam, będzie się liczył tam właśnie dialog światopoglądowy, filozoficzny, religijny i naukowy. I tutaj jest założenie trochę takie hermeneutyczne, żeby wzbogacić ludzki horyzont myślenia, czyli aby ludzie, no byli bardziej, można powiedzieć, wykształceni, byli bardziej takimi erudytami i dzięki temu mieli w życiu łatwiej, no bo jednak będą mogli porozmawiać z różnymi środowiskami, będą potrafili wypowiedzieć się na różne tematy. No myślę, że to w każdej jakby dziedzinie życia człowieka zaowocuje w jakiś sposób. Znaczy, bo kiedy mówimy o szkole, to od razu nam się kojarzą jakieś nudne lekcje, nudne wykłady. Tutaj to nie wystąpi, bo z tego, co rozumiem, każdy ma być wykładowcą dla każdego i każdy ma być uczniem tak, jednocześnie. Ja zakładam, że jednak to są ludzie w różnych wieku. To są ludzie począwszy od nie wiem, szkoły, szkoły średniej, gimnazjum, aż po emerytów, Osoby, które już doświadczyły przeżycie z, z, różne rzeczy, różne doświadczenia miały e, a, i również zawód różny wykonywały i właśnie one czasami mają większą wiedzę mm. nawet mm. bardzo często mają większą wiedzę <śmiech> niż e, powiedzmy my, którzy tam studiujemy, czytamy oni tym powiedzmy swoim doświadczeniem będą potrafiły sprostować te jakby teoretyczne założenia, które powinny sprawdzać się w praktyce, ale niekoniecznie one zawsze się sprawdzają. I myślę, że taka rola powiedzmy międzypokoleniowa będzie w stanie taka społeczność międzypokoleniowa będzie w stanie jakby uzupełnić teoretyczne założenia i jakby wnieść coś świeżego w to wszystko. I tu jest też takie założenie w tej szkole, że nurt szkoły, nurt szkoły jakby kierunek rozwoju szkoły napędzają sami członkowie szkoły. Czyli jeżeli coś jest mm, dla ludzi ważne, powiedzmy jakiś tam na przykład Boga, no to szkoła w tym momencie bardziej idzie w stronę teologiczną. A jeżeli na przykład jest y, ważny kierunek ateistyczny, no to zmierza trochę bardziej w ateist, Czyli to nie jest szkoła, która ma się dogmatycznie trzymać jednego kierunku, tylko ma iść tam, w tym kierunku, w którym ludzie odczuwają potrzebę, w którym ludzie jakby chcą się czegoś, z której strony chcą jakby się rozwijać w tą stronę. Ym, jednak projekt własnej szkoły, czy właśnie ten własny kanał na YouTubie, czy te właśnie tej grupy, to nie jest jedyna rzecz, którą robisz. Ym, współpracujesz hmm. również właśnie z kołem naukowym, filozofów AJD, z nami tutaj współpracujesz. Ym, jak byś tę współpracę ocenił, Jakbyś coś, czy mógłbyś coś powiedzieć o swojej roli w kole? W y -hmm. y zająłem się filmami i to taka była jakby kolej rzeczy. To już w założeniu mojej mojego kanału na YouTubie też była taka idea, żeby jakby integrować też inne osoby z zewnątrz w ten projekt, jakby wtłaczać i żeby oni na przykład się wypowiedzieli na jakiś temat czy jakieś wywiady, coś takiego, czyli jakby ewolucją mojego koła w pewien sposób jest koło. Znaczy ewolucją kanału jest koło. Tak, tak, mojego, tak? Mojego, mojego kanału jest koło i i w kole starałem się jakby zrobić to troszkę na miarę taką bardziej przyjemną, czyli czasami jakieś humorystyczne wstawki, czy coś takiego, czy jakieś bardziej lu luźne zagrania, żeby to nie było takie sztywne, tylko żeby filozofia docierała rzeczywiście do młodych, no bo nie oszukujmy się, w młodych jest siła, w młodych jest przyszłość. No, nie I można to, mieć... to właśnie głównie młodych potrzebujemy na studiach filozoficznych, a koło właśnie jest dla studentów. Dokładnie, to też zauważyłem, po zrobiłem taki mały research na, w, w internecie i zauważyłem, że mm, kanały takie, takie wykładowe typu, gdzie się wrzuca konferencje czy, mm, czy, czy jakieś tam prelekcje, one mają naprawdę mało wyświetleń, one mają naprawdę mało subskrypcji. I przyczyną tego z pewnością jest e, długość powiedzmy filmów. Długość filmów i dostosowanie ich do współczesnego jakby odbiorcy, bo współczesny odbiorca zakłada, że się będzie dużo działo, będzie show, będzie prelegent, będzie machał, krzyczał, i, i podskakiwał. Jeszcze w międzyczasie tam będą jakieś filmiki włączane. No i ja właśnie zakładam trochę taką wersję pod ludzi, jednak odbiór materiału może, treść materiału może być bardzo wysoka, może nieść jakieś wielkie wartości, jednak forma powinna być dostosowana do współczesnego odbiorcy. Takie, takie założenie mojej twórczości, twórczości, mojej twórczości stoi. Czyli generalnie zajmujesz się u nas tą właśnie taką rolą medialną, zabawą z filmami. A jakieś statystyki dotyczące właśnie naszego Koła? Um. Jak mógł przytoczyć na chwilę obecną? Jeśli chodzi o kanał na YouTubie Koła, no to mamy tam 30, 43 subskrypcje. W ogóle zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału Koła, a to z tego powodu, że czekamy teraz do 100 subskrypcji. To jest taki pierwszy punkt. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy będziemy mogli skrócić jakby nazwę swojego linku do kanału na YouTubie i wtedy nie będziecie musieli jakichś tam dziwnych linków typu jakieś 4, 5, 6 i tak dalej wysyłać innym i też my będziemy mi krótsze YouTube, ładnie to będzie wyglądać po prostu, więc bardzo nam zależy na tym subskrybujcie nasz kanał jeśli chodzi o wyświetlenia to mamy ponad 4000 wyświetleń myślę, że to jest jak na filozofię to jest całkiem dużo Mm, na przykład mój kanał ma ponad 11 tysięcy a kanał z największego powiedzmy serwisu, który już dosyć długo funkcjonuje, Akademiką, na którym są jakby publikowane konferencje i tak dalej, ma 163 tysiące i to jest powiedzmy największy z filozofią związany kanał, więc myślę, że w skali w skali takiej to jest całkiem nieźle, no bo to do youtuberów jakiś wielkich się nie umywa, jednak w takiej skali to myślę i na powiedzmy niecały rok działania koła myślę, że to całkiem, całkiem do, dobry wynik. Jeśli znowu chodzi o fanpage, bo nasz, nasze koło nie, to nie tylko jakby YouTube, to jest również fanpage, na którym publikujemy zaproszenia na wyda wydarzenia, na naszym kole na przykład spotkania i tak dalej to tam mamy 109 lajków, czyli takich osób, które obserwują nasz, nasz fanpage i którym wyświetla, wyświetlają się powiadomienia na tablicy na Facebooku. Tutaj też zachęcamy, żeby lajkować, bo wtedy będziecie wiedzieć, że coś się dzieje u nas na kole, czy jakiś nowy spadł, czy tam może coś się dzieje fajnego. Poza tym nasza, nasza, nasza jakby koło prowadzi grupę. Na grupie jednak wymieniamy się Bardziej, bardziej konkretnymi zaproszeniami i tak dalej. Dyskutujemy na jakieś takie tematy związane z kołem, ale czasami też się zdarza poruszyć jakiś takie ważniejszy temat, bardziej taki życiowy. Też zachęcamy do dołączenia, jeżeli ktoś się chce realnie zaangażować w środowisko, bo jednak same przychodzenie, czy słuchanie wykładów, czy, czy wystąpień, to jest nie wszystko. Ja myślę, że prawdziwe uczestnictwo teraz, to jest w sens w ogóle czegokolwiek, to jest społeczność same jakby zbieranie informacji ma o tyle sens, gdy jest jakby ta informacja wymieniana z innymi, jest jakby konfrontowana z innymi, z innymi stanowiskami i tak dalej, więc myślę, że będzie bardzo fajnie, jeżeli się pojawicie na przykład słuchacze, drodzy na naszym spotkaniu koła i zobaczycie, jak to naprawdę wygląda Jeszcze Damian, tak na koniec bo już nam się troszeczkę czas tutaj troszeczkę nam się wydłużył, no ale to tak, że powinniśmy teraz zmierzać powoli do końca Taka Twoja własna ocena. Czy rzeczywiście filozofia w internecie ma szansę? Ma szansę dotrzeć, ma szansę zachęcić do samej siebie? Ja myślę, że jak najbardziej, i jest to moim zdaniem jedyny słuszny kierunek, znaczy nie jedyny, ale to jest kierunek, do którego filozofia powinna zmierzać jeżeli chcę jeszcze przetrwać jakoś. I co, jeżeli już na, powiedzmy na zakończenie, to rzucę taki e, cytat od Epikura, starożytnego filozofa. On powiedział coś takiego. E, kto mówi, że jeszcze nie pora filozofować, lub że pora już minęła, podobnie jest do mówiącego, że jeszcze nie pora być szczęśliwym. No i tym akcentem <grym> chciałbym podsumować e, sens filozofii, czyli filozofia jako e, droga dla szczęścia. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce być szczęśliwy, to powinien filozofować, moim zdaniem. Damianie, dziękuję Ci bardzo, że postanowiłeś do mnie dzisiaj tutaj przyjść, że mogliśmy porozmawiać, że chciałeś się podzielić swoimi jakimiś przemyśleniami dotyczącymi właśnie filozofii i, i tego, jak ona powinna w współczesnym świecie działać. Życzę Ci powodzenia z Twoją właśnie działalnością, żeby to się jak najlepiej tam właśnie rozwijało i no na forum publicznym zachęcam do dalszej współpracy właśnie z nami, z Kołem Naukowym Filozofów. No i myślę, że do, do następnego razu. No to tutaj jeszcze zakończę tak, takim akcentem moim standardowym. Właściwie to powinno być na początku, ale powiedzmy witam serdecznie szanownych miłośników i miłośniczki mądrości. I zapraszam do subskrybowania, lajkowania i udostępniania naszych filmów Koła jak i również zajrzenia się na mój kanał Światły, na grupę Szanowni Miłośnicy Mądrości. Wszystkie potrzebne linki będą w opisie tego właśnie naszego dzisiejszego, na dzisiejszej naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.